Ławeł potomnych przyniosła mu kodyfikacja prawa i usprawnienie sądownictwa oparte o statuty Wiślicko-Piotrkowskie, jedne z pierwszych na ziemiach polskich pisanych regulacji prawotwórczych, odnoszące się do wielu dziedzin życia w państwie. Także ufundowanie Akademii Krakowskiej, pierwszej polskiej uczelni, oraz budowlany boom, opisany powiedzeniem zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Według szacunków Marii Boguckiej i Henryka Samsonowicza, Podczas jego panowania powstało rekordowo dużo miast – 108. Z kolei Janusz Kurtyka w pracy Odrodzone Królestwo napisał W stosunku do okresu wcześniejszego liczba miast uległa podwojeniu, w Małopolsce niemal potrojeniu. To dziedzictwo pozostawione przez Kazimierza III Wielkiego, najmłodszego syna Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny który w wieku 23 lat po śmierci ojca w 1333 roku został królem Polski. Felix Kiryk uważa, że w okresie rządów Piasta 70% ludności Polski stanowili chłopi, 20% mieszkańcy miast, a 10% rycerstwo. Stąd zyskał miano króla chłopów. Kazimierz Wielki obejmując zwierzchnictwo nad trusią Czerwoną dzięki wsparciu Węgier zwiększył obszar naszego państwa ponad dwukrotnie w stosunku do odziedziczonego po ojcu, czyli do 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Królestwo zamieszkiwać miało nawet 2 miliony ludzi. Król mógł zmobilizować blisko 18 tysięcy żołnierzy, czyli trzykrotnie więcej niż łokietek. Unormował stosunki z Królestwem Czech i Zakonem Krzyżackim. Prawdopodobnie władca uzyskiwał dochody równoważne ówczesnej wartości jednej tony złota. Dla porównania królowie Anglii niespełna dwa razy więcej, a Francji blisko 8 razy więcej. Główne źródło zarobków Kazimierza stanowiły krakowskie żupy solne. Był czterokrotnie żonaty, ale nie pozostawił legalnego następcy. Był ostatnim piastem na tronie Polski, czy wyjątkowym, biorąc pod uwagę różne, przypuszczalne jednak dane liczbowe, podawane przez badaczy jego 37-letniego panowania? Historia Żywa Dziś o czasach panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy Polska z niewielkiego kraju stała się państwem o znaczącej pozycji w Europie. Jak do tego doszło? Jak zmieniło to dzieje Polski? Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu I Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, jak oceniłby pan ten punkt startowy dla Kazimierza, późniejszego Wielkiego, Kazimierza III Wielkiego, był szczęściarzem, tylko on przeżył spośród potomków męskich swojego ojca? No cóż, z jednej strony można powiedzieć, że także był szczęściarzem, bo otrzymał już przynajmniej w zalążku wykonane zadanie przez swojego ojca. Już nie musiał walczyć o Kraków, nie musiał walczyć o Poznań, tylko już te dwie najważniejsze dzielnice piastowskie zostały scalone żmudnym i krwawym wysiłkiem rycerstwa, które prowadził przez tyle dziesiątków lat jego ojciec Władysław Łokietek. Z drugiej jednak strony to dziedzictwo po ojcu było bardzo niepewne, niestabilne. Mówiliśmy w czasie poprzedniego naszego spotkania o dramatycznym przebiegu tej walki jednocześnie z Janem Luksemburskim, potężnym władcą Czech, z drugiej strony z zakonem krzyżackim. Także konfliktu z Marchią Brandenburską. To wszystko razem stawiało Polskę Łokietkową w bardzo trudnym położeniu. Utrata Kujaw pod sam koniec życia Łokietka i samo nieuznawanie w ogóle monarchii łokietkowej przez potężnego Jana Luksemburskiego pozostawiało istotne znaki zapytania co do trwałości tego dzieła, które wykonał Władysław Łokietek, a które dziedziczył po nim Kazimierz. Dziedziczył także wielkie straty, które dotknęły Królestwo Polskie w tych latach panowania Władysława Łokietka, a więc najpierw schołdowanie Śląska przez władcę czeskiego w latach 1327 i 1329 w ciągu dwóch wypraw na północ, przeciwko Łokietkowi, Jan Luksemburski schołdował praktycznie wszystkie z wyjątkiem dwóch tylko księstwa na Śląsku. A więc ogromna większość Śląska uznała zwierzchność, przynależność wręcz do korony czeskiej. Uczynił także pierwsze kroki Jan Luksemburski, by podporządkować sobie książąt mazowieckich. Od tej więc północno-wschodniej strony władztwo Kazimierza mogło być zagrożone. No i oczywiście druga wielka strata, chronologicznie wcześniejsza, to Pomorze Gdańskie, które odpadło od zwierzchności Piastowskiej w skutek brutalnej akcji Zakonu Krzyżackiego w roku 1308 i 1309. Jak odzyskać Pomorze? Jak utrzymać, bodaj, pretensje do zwierzchności króla Piastowskiego nad Śląskiem? To były zagadnienia nie mniej pilne i nie mniej trudne, a może trudniejsze nawet od tego, by wywalczyć samo uznanie dla istnienia Królestwa Polskiego na arenie międzynarodowej, szczególnie tej Środkowoeuropejskiej. Dziedziczył na szczęście także, tutaj słowo szczęściaż chyba jak najbardziej jest trafne, Kazimierz po swoim ojcu pewien układ sojuszy, w tym ten najważniejszy, a więc oparcie o Węgry. Siostra. Kazimierza, jak wiemy, była małżonką potężnego władcy Węgier. Elżbieta Łokietkówna zasiadała na tronie w Budzie. Notabene Kazimierz Wielki zdążył tam już zasłynąć, no niekoniecznie najlepiej, przed objęciem tronu w Krakowie. Przebywał na dworze z... swojej siostry Elżbiety. Tak, doszło tam do skandalu. Jan Długosz, opowiadający o nim z perspektywy ponad stu kilkudziesięcioletniej, wyjaśnia nam szczegółowo, że po prostu siostra Kazimierza Wielkiego ułatwiła mu obcowanie cielesne z samą dworu, co wzbudziło straszliwy gniew, furię ojca poszkodowanej, który rzucił się na Elżbietę Łokietkówną z mieczem, obcinając jej dwa palce, zanim sam został zabity przez straż. Nawet jeśli te elementy skandalu nie były takie, jak opisuje Długosz, Kazimierz ujawnił w czasie swojego pobytu jeszcze jako królewicz w budzie nie tylko talenty dyplomatyczne, ale także swoją nieposkromioną skłonność do podbojów miłosnych, które będą ciążyły mocno nad jego panowaniem. I nie chodzi o cenę moralną tylko, bo tutaj oczywiście wiadomo dla władców kodeks postępowania moralnego inaczej czasem się rozpatruje. Tyle tylko, że wyczyny Kazimierza w tej dziedzinie będą szkodliwe dla Królestwa Polskiego. Ale wracając do układu sojuszy, sojusz z Węgrami będzie stabilny, będzie bardzo ważny, będzie oparciem w całym panowaniu Kazimierza, później nazwanego Wielkim. Drugi element sojuszniczy stworzony przez jego ojca, czyli sojusz z Litwinami, nie okaże się tak trwały w ciągu panowania Kazimierza Wielkiego, a to ze względu na trzeci jeszcze element pozytywny, jaki dziedziczy po swoim ojcu Kazimierz. A mianowicie zapobiegliwy Władysław Łokietek doprowadził do ulokowania na tronie na Rusi Halickiej, w silnym państwie zachodniej Rusi, jednego z piastów, Bolesława Jerzego z dynastii piastów mazowieckich, kiedy jako najbliższy krewny przejął on władzę nad Lwowem, nad Haliczem, po zamordowanych tam ostatnich przedstawicielach dynastii Rurykowiczów. I to właśnie, że na Rusi Halickiej, nad ziemią Rusi Czerwonej i Wołynia panował władca z dynastii Piastowskiej, w momencie, kiedy zejdzie on z tego świata, co stanie się w roku 1340 bezpotomnie, pozwoli Kazimierzowi zrealizować właśnie to dzieło, o którym wspomniała pani redaktor na wstępie do naszej audycji, to znaczy przyłączyć tę bardzo ważną dzielnicę do Królestwa Polskiego. Drogę utorowały mu tutaj wcześniejsze działania ojca. To, że Łokietek zapewnił tam panowanie wcześniej Bolesławowi Jerzemu z dynastii Piastowskiej, zwanemu po ojcu Bolesławem Jerzym Trojdenowicem. To właśnie spór o ziemię halicką i Wołyń z Litwą rozluźni w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, ten sojusz polsko-litewski. Rozluźni, ale nie można powiedzieć, by zniszczył całkowicie dzieło Okietka zbliżenia polsko-litewskiego, bo ono da znać o sobie później. Zwierzchnictwo nad Rusią Halicką nie obyło się bez kompromisów, bo przecież i Węgry rościły sobie prawo do księstwa halickiego, ale tutaj doszło do pewnego dealu. Kazimierz zgodził się na powiązanie tego ustępstwa ze strony Węgier poprzez następstwo tronu w Polsce, w zamian właśnie za tę węgierską pomoc w opanowaniu Rusi Halickiej. Tu wracamy do kwestii, którą potrąciliśmy tylko anegdotycznie, Mówiąc o skłonności Kazimierza Wielkiego do daleko idącej porywczości w stosunkach matrymonialnych, nie wspomnę już nawet o podbojach pozamałżeńskich Kazimierza Wielkiego, które były liczne, których tutaj nie bierzemy pod uwagę, ale te nieszczęśliwe małżeństwa, zdrady małżeńskie Kazimierza Wielkiego sprawią ostatecznie, że Kazimierz nie doczeka się następcy tronu. Wiadomo, że doczekał się nielegalnych synów, którzy nie mogli po nim dziedziczyć. Po śmierci Anny, pierwszej jego żony, litewskiej księżniczki, córki Giedymina, znanej w naszej tradycji pod wymyślonym pogańskim imieniem Aldona, Kazimierz Wielki da się uwikłać w polityce matrymonialnej Luksemburgów, którzy będą wybierali dla niego żony. Najpierw będzie to Adelaida Heska w roku 1341 zaślubiona przez Kazimierza Wielkiego. Potem król czeski i zarazem cesarz Karol IV przynajmniej nie przeszkodzi Kazimierzowi Wielkiemu, kiedy ten znudzi się Adelaidą Heską w zawarciu związku małżeńskiego, który miał oczywisty charakter bigami z mieszczką właściwie, praską, lokiczaną. Potem kolejne bigamiczne małżeństwo Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską, w żadnym z tych nieszczęśliwych związków Kazimierz Wielki nie doczeka się syna i to właśnie ostatecznie sprawi, że układy z władcą Węgier, Ludwikiem Węgierskim, synem siostry Kazimierza Wielkiego, a więc bliskim bardzo krewniakiem Kazimierza Wielkiego, nabiorą pełnej realnej mocy prawnej i utorują drogę Andegawenom do tronu w Polsce. Kiedy te układy się zaczynały, Kazimierzowi nawet nie śniło się o tym, że może odejść z tego świata bezpotomnie. Przypomnijmy, że te rozmowy o dziedziczeniu tronu przez Andegawenów w Polsce zaczynały się w momencie, kiedy Kazimierz Wielki był człowiekiem dwudziestoparoletnim. No w tym wieku nie myśli się o śmierci, braku potomków, zwłaszcza że jak już powiedziałem, Kazimierz Wielki potrafił wykazywać się jurnością, a zatem tak, Kazimierz Wielki płacił obietnicą w przyszłości, kiedyś objęcia tronu w Polsce przez swojego sojusznika i krewniaka węgierskiego lub jego potomstwo płacił łatwą monetą, ponieważ nie zakładał w ogóle, że do tej ostatecznej zapłaty kiedykolwiek dojdzie. Zyskiwał natomiast potwierdzenie sojuszu z Węgrami i bardzo ważną w istocie sytuację awansu w hierarchii politycznej Europy Środkowej, kiedy dzięki poparciu Andega Wenów, dzięki poparciu najpierw Karola Roberta, a potem Ludwika Węgierskiego, mógł zostać uznany Kazimierz Wielki za formalnie równoprawnego uczestnika tego koncertu trzech królów Europy Środkowej obok Jana Luksemburskiego i Andegawenów Węgierskich. Ta droga, dyplomatyczna droga do umocnienia pozycji Królestwa Polskiego, zdjęcia z tego Królestwa Piętna tylko jakiegoś prowizorycznego Królestwa Krakowskiego, jak to podtrzymywała ten zarzut propaganda Luksemburczyków, ta droga zaczęła się od zjazdu monarchów w Wyszehradzie. Dzisiaj mówimy o Grupie Wyszehradzkiej, to właśnie od tego historycznego zamku pięknie rozkwitającego w czasach Ludwika Węgierskiego, Jana Luksemburskiego, później Karola IV, luksemburskiego syna Jana i oczywiście Kazimierza Wielkiego. Właśnie na tym zamku odbywały się spotkania dyplomatyczne na szczycie, a więc udziałem trzech monarchów. Pierwsze z nich w roku 1335, gdzie Jan Luksemburski zdecydował się zrzec tytułu króla polskiego. A więc Kazimierz Wielki uzyskał potwierdzenie, że naprawdę jest królem polskim. Potężny sąsiad z południa, nie rości sobie praw do tego tytułu, a więc jest Królestwo Polskie obok Królestwa Węgierskiego, Królestwa Czeskiego, trzecim legalnym, jeśli można tak powiedzieć przez nikogo niekwestionowanym Królestwem w Europie Środkowej. Ponownie, zapłacił niestety za to jednocześnie Kazimierz Wielki zrzeczeniem się Pomorza w charakterze wieczyste i jałmużny dla zakonu. Zapłacił formalnie, bo właściwie do końca życia będzie starał się przygotowywać jakąś formę, czy to dyplomatyczną, czy to strategiczną rewizji tego wyroku utraty Pomorza. Przykładem tych działań jest choćby przygotowanie sądu, o jakim udało się uzyskać zgodę papieską. Sądu, który zebrał się w Warszawie w roku 1339 i notabene było to pierwsze ważne wydarzenie polityczne związane z tym prowincjonalnym wtedy jeszcze miastem Mazowsza. Warszawa w ten sposób wchodzi do wielkiej polityki jako miejsce sądu papieskiego, zwołanego z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, a mającego zakwestionować prawa krzyżaków do Pomorza. I rzeczywiście sąd papieski po wysłuchaniu licznych świadków, skądinąd to fascynujący dokument nie tylko do historii, prawno-dyplomatycznej tego czasu, ale także do mentalności, ponieważ pełny zapis zeznań tych świadków pozwala na bardzo różne interesujące wnioski dotyczące właśnie tej sfery duchowej, intelektualnej ówczesnych mieszkańców Polski. Ten sąd wydał wyrok jednoznacznie przyznający Polsce Pomorze, Kujawy, Ziemię Dobrzyńską, Chełmińską i Michałowską oraz nakazujący zapłacenie zakonowi gigantycznego odszkodowania, blisko 200 tysięcy grzywien srebra, czyli dziesiątków ton srebra, przeliczając to na nam znane miary. Tyle tylko, że zakon oczywiście tego wyroku nie uznał, odwołał się od niego i uzyskał jego unieważnienie. Nie mówimy więc o ostatecznym jakimś triumfie Kazimierza Wielkiego. Pokazujemy tylko w tym momencie, że Kazimierz będzie, kiedy tylko nadarzy się okazja, starał się zbierać, tak jak wcześniej zakon to robił właśnie, jak Brandenburczycy to robili. Kolejne tytuły prawne, w tym przypadku wyrok papieski z roku 1339 by podważyć panowanie zakonu, kiedy będzie okazja po temu, kiedy Polska się umocni okrzepnie gospodarczo, wzmocni się militarnie, wzmocni się strategicznie, by także tymi zgromadzonymi w międzyczasie tytułami prawnymi podważyć panowanie zakonu nad Pomorzem. Mimo tego sukcesu, propaganda krzyżacka nie zapomniała o tym, jak rozpowszechniała informację, że Kazimierz uciekł z pola bitwy pod Płowcami w 1331 roku. Być może była to decyzja Władysława Łokietka. W końcu był jedynym jego spadkobiercą. No wiemy, że Kazimierz Wielki później, kiedy już został królem, samodzielnym władcą, nieraz brał udział w walce bezpośrednio i od niej się bynajmniej nie uchylał. Osobistego tchórzostwa chyba nie można mu zarzucić. Decyzja o wycofaniu go z walki w tak krwawej, jak mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej naszej audycji, w której zginęło ponad cztery tysiące ludzi w tej bitwie pod Radziejowem Płowcami, należała do ojca, do Władysława Łokietka, który wiedział, że jeśli zginie Kazimierz to nie będzie komu w ogóle przekazać tego dziedzictwa z takim trudem wywalczonego. Oczywiście krzyżacy będą swoją propagandą starali się no, osłabić prestiż, znaczenie króla polskiego, by tym bardziej umocnić uzyskane przecież brutalną przemocą panowanie zakonu krzyżackiego nad Pomorzem. Ta gra dyplomatyczno-propagandowa będzie trwała. Tyle tylko, że Kazimierz Wielki okaże się w niej równie zdolnym graczem jak panowie na Malborku, bo do Malborka w międzyczasie przeniosła się stolica zakonu wcześniej znajdująca się w Wenecji. A więc Kazimierz będzie tutaj godnym przeciwnikiem i będzie starał się na każde uderzenie propagandy zakonnej lub akcję dyplomatyczną odpowiedzieć swoją kontrakcją, przeciwdziałaniem. W pewnym sensie w tej perspektywie można widzieć także Decyzja ufundowania Uniwersytetu Krakowskiego w roku 1364, to nie chodziło tylko o prestiż nauki, ale chodziło także o przygotowanie kadr prawników, którzy będą mogli zmagać się z argumentami, jakie wynajęci prawnicy zakonu krzyżackiego wytaczali już od ponad 100 lat przeciwko prawom Królestwa Polskiego. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa. Wielokrotnie wymieniał Pan Profesor Luksemburczyków, ale... Tutaj także pojawia się ród Bachów, który stał się powodem pogorszenia stosunków z Czechami i wojny w 1345 roku. Te stosunki z południowym sąsiadem wciąż nie były uregulowane. Czy Kazimierz dokonał tutaj przełomu? Ten przełom dokonywał się oczywiście stopniowo, ale już od początku panowania Kazimierza widać dążenie do tego, by... Nie rzucać na szalę losów całego Królestwa Polskiego, ale środki militarne traktować wyłącznie jako ostateczność. To oddanie pierwszego kroku dyplomacji widać nie tylko w wspomnianym porozumieniu z Wyszehradu z roku 1335, ale także w kolejnym porozumieniu, także zawartym w radzie w roku 1339 z kolei gdzie Kazimierz zawarł układ z Karolem Robertem, władcą Węgier, obiecując właśnie wtedy przypadnięcie tronu w Polsce potomkowi Karola Roberta, jeśli Kazimierz nie doczeka się sam spadkobiercy, ale prawdopodobnie wtedy także zawarty został układ przewidujący przejęcie Rusi Halickiej przez Polskę, przez Kazimierza. W momencie, gdy umrze przedstawiciel rządzącej tam dynastii, Piastów Mazowieckich, Bolesława Jerzego II Trojdenowica. I ten układ przyda się bardzo już rok później, kiedy Bolesław Jerzy II umrze otruty przez bojarów miejscowych i Kazimierz wkroczy na teren Rusi Halickiej energicznie, umacniając tam początki polskiego panowania aż 26 lat w kolejnych starciach z Litwą przede wszystkim. Panowanie polskie nad Rusią Halicką i częścią Wołynia, Wołynia Zachodniego Kazimierz Wielki skutecznie utwierdzi. W przypadku stosunków z Czechami już w roku 1341 zawarł z nimi Kazimierz formalny sojusz, by odzyskać ziemię namysłowską, a więc konkretny kawałek pogranicza Wielkopolski i Śląska, ten konkretny wróbel w garści był dla Kazimierza Wielkiego w tym momencie ważniejszy niż kanarek na dachu, czyli no możliwość zgłaszania pretensji do całego Śląska, który opanowali skutecznie już w tym czasie Luksemburczycy. Ten układ, układ z roku 1341 ma swoją kontynuację z kolei w najważniejszym chyba układzie politycznym, dyplomatycznym, Zawartym dwa lata później przez Kazimierza Wielkiego To jest traktat pokojowy z Krzyżakami w Kaliszu W 1343 Nie można było realnie w tym momencie odzyskać Pomorza Ale przynajmniej układ zawierał postanowienia O zwrocie Polsce Kujaw Rodzimej ziemi Kazimierza Oraz ziemi Dobrzyńskiej Ta sprawa była w jakimś stopniu związana także Ze zobowiązaniem Ludwika Węgierskiego Jako ewentualnego następcy piastów na tronie polskim, gdyby Kazimierz umarł bezpotomnie, iż ten nie zaprzestanie używać tytułu władcy Pomorza, bowiem Kazimierz Wielki chociaż zawarł układ w Kaliszu z krzyżakami, iż wyrzeka się Pomorza, to jednak nigdy do końca życia nie zrezygnował z tytułatury nie tylko króla polskiego, ale również władcy zwierzchniego Pomorza i zapewnił sobie dyplomatycznymi układami z Ludwikiem Węgierskim, że jego następca nie zrezygnuje ze zwierzchności nad Pomorzem. A więc widać tutaj cały czas, jak ta dyplomacja Pełna jest niuansów, konsekwentnych zabiegów Kazimierza Wielkiego, by w każdym ruchu na zmieniającej się bardzo czasem szybko szachownicy politycznej w Europie Środkowej i Północnej nie tracić zbyt wielu pionków, ale przygotowywać się do rozgrywki, która będzie trwała w następnych wiekach także. Taki właśnie również charakter miała wspomniana przez panią redaktor sytuacja konfliktu z roku 1345. Kazimierz Wielki wchodził wtedy rzeczywiście w bardzo skomplikowaną rozgrywkę, w której przeciwko Luksemburgom, potężnej dynastii już wtedy w Czechach i kandydatom do tronu cesarskiego, stała druga potężna rodzina w królestwie niemieckim, Wittelsbachów, zajmująca chwilowo tron cesarski i starająca się o panowanie nad marchią brandenburską. W takim właśnie układzie starał się Kazimierz Wielki, oczywiście w stałym sojuszu z Węgrami, doprowadzić do umocnienia swojej pozycji wobec Czech i przejściowo aresztował, można tak powiedzieć, zatrzymał w czasie pobytu Karola IV Luksemburskiego, syna króla Jana. Tyle tylko, że Karol uciekł z tej polskiej niewoli, a król czeski uderzył wtedy głównymi siłami na Kraków, chociaż był już stary, ślepy, niedołężny, chciał Jan Luksemburski po raz ostatni dotknąć bodaj murów Krakowa, którego nigdy nie udało mu się zdobyć, ani w nim zasiąść na tronie. Ta wojna z 1345 roku zakończyła się w istocie zwycięstwem wojsk polskich i węgierskich, które zmusiły Czechów do odwrotu spod Krakowa, pobiły podzielone wojska czeskie pod wsią Pogoń i pod wsią Białą koło Lelowa. W istocie ta wojna z Czechami w których odchodził już od władzy stary Jan Luksemburski, a przejmował ją niezwykle mądry, dalekowzroczny władca Karol IV, wkrótce cesarz. Ta wojna nie przyniosła żadnych strat Polsce. No cóż, musiał się chwilowo pogodzić Kazimierz Wielki z tym, że Śląska nie odzyska. Próbował to zrobić jeszcze w roku 1348, ale ostatecznie pokojem w Namysłowie zawartym z Karolem IV w roku 1348-22 listopada, Kazimierz zdecydował się de facto... Um, na ponowne uznanie zwierzchności czeskiej na Śląsku. Tak, de facto do tego się sprowadzał ten układ. Tyle tylko, że rozrywał, czy osłabiał przynajmniej związek potężnego władcy z dynastii Luksemburgów z zakonem krzyżackim, a więc to śmiertelnie niebezpieczne dla Królestwa Polskiego połączenie najsilniejszego sąsiada z południowego zachodu z najsilniejszym sąsiadem z północnego wschodu zostało w ten sposób rozerwane. A w międzyczasie Kazimierz Wielki wciąż Wznawiał wyprawy wojenne, by utwierdzić panowanie polskie nad Rusią Halicką i w ten sposób umacniać Polskę do tej rozgrywki, która wiedział, że kiedyś nadejdzie. Rozgrywki o Śląsk, rozgrywki o Pomorze. Wiemy, że rozgrywkę o Pomorze skutecznie zrealizuje też tego samego imienia Kazimierz Jagiellończyk. Ponad 100 lat później, a więc w czasie wojny trzynastoletniej, stawiającej kropkę na T, spóźnioną nieco, ale skuteczną do zwycięstwa spod Grunwaldu w roku 1410, Pomorze zostało odzyskane. A Śląsk? Śląsk także został w jakiejś mierze, można powiedzieć, odzyskany wskutek tego, co robił Kazimierz w czasach swojego panowania, kontynuując dzieło swojego ojca, dzieło umacniania wpływów polskich na Rusi Halickiej. Bo Polska odzyskała Śląsk w roku 1945, ponieważ zabrano jej ziemie ruskie. Te właśnie, które opanowywał Kazimierz Wielki w czasie swojego panowania. Straciliśmy Lwów, ale dlatego dostaliśmy Wrocław i Szczecin i Opole. To także jakieś swoiste równanie geopolityczne, którego początek został zapisany w czasach Kazimierza Wielkiego. Są jednak tacy, którzy chcieliby i to, i to, panie profesorze, nie to kosztem tego. W czasach Kazimierza obszar polski podwoił się. W porównaniu z dziedzictwem nawet więcej niż dwa razy ten obszar był większy niż pozostawił ojciec Kazimierza Wielkiego, czyli Władysław Łokietek. Czy Polska przez ten fakt stała się imperium Europy tamtych czasów? No nie, oczywiście, że imperium Polska nie była. Była wciąż najsłabszym z tej trójki najpotężniejszych królestw Europy Środkowej, czyli Czechy, Węgry i Polska na trzecim miejscu, ale zajęła obok nich miejsce formalnie przynajmniej równorzędne i miejsce, które stale się umacniało, stale zmniejszał się ten dystans do tych potężnych królestw, a trzeba jeszcze dodać i to, że zmieniał się układ sił politycznych, ale także cywilizacyjnych, kulturowych i gospodarczych w relacjach między Europą Środkową a Europą Zachodnią. Zmieniał się zdecydowanie na korzyść Pragi, Budy i Krakowa, które awansowały szybko pod względem kulturowym, pod zędem gospodarczym. Praga i Buda do rangi pierwszorzędnych stolic Europy. Właściwie trudno było znaleźć świetniejszy dwór wtedy w Europie niż właśnie ten w Budzie, dwór Ludwika Węgierskiego, czy w Pradze, dwór, który stał się stolicą cesarstwa niemieckiego w czasach panowania Karola IV Luksemburskiego i Kraków starający się ich naśladować także podnosił bardzo szybko swój poziom zarówno rozwoju gospodarczego, jak i umysłowy. Potwierdzeniem ostatecznym stało się utworzenie drugiego w Europie Środkowej Uniwersytetu zaraz po Pradze w roku 1364. Ten proces doganiania naszej części Europy doganiania zachodnioeuropejskiego centrum rozwoju cywilizacyjnego wiązał się z tragicznym doświadczeniem, które no, cóż warto w tych dniach, w tych miesiącach szczególnie przypomnieć. To była gigantyczna pandemia, która wtedy dosięgnęła Europę. Czarna śmierć zawleczona ze wschodu w roku 1348 do Europy zabiła w niektórych obszarach 80-90% mieszkańców, na przykład na terenach dzisiejszej Norwegii, w części północnej Francji, w części Włoch. W skali całej Europy Zachodniej te straty wynosiły od 20 do 50%, zależnie od regionu, a więc gigantyczne osłabienie, osłabienie demograficzne i osłabienie gospodarcze Europy Zachodniej. Europa Środkowa w dużym stopniu wyszła z tej wielkiej klęski obronną ręką. Polska i Litwa najmniej ucierpiały wskutek czarnej śmierci połowy wieku XIII i to także to nieszczęście Zachodu pomogło Europie Środkowej doganiać Zachód pod względem rozwoju cywilizacyjnego. Tyle tylko, że cudze nieszczęście oczywiście nie jest żadną okazją do świętowania. Może być okazją do wykonania dobrej pracy tych, których ono mniej dotyka. I taką właśnie dobrą pracę znakomicie potrafili wykonać ci trzej wielcy władcy, o których mówiłem, władcy Europy Środkowej. Kazimierz w Polsce, Ludwik na Węgrzech i Karol w Czechach. Karol, który na pewno uzyskałby przydomek wielki jako cesarz, gdyby nie to, że przy imieniu Karol przydomek wielki był już zarezerwowany dla Władcy, który stworzył Karolińskie Imperium na progu IX wieku po Chrystusie. Niewątpliwie połowa wieku XIV to jest czas fenomenalnego awansu całego regionu i Polska potrafiła dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, dzięki energii i dalekowzroczności jego rządu z tej szansy skorzystać. Imperium pierwszorzędnym się nie stała, ale zbudowała podwaliny pod swoiste imperium, jakie powstanie dzięki Unii Polski z Litwą już 15 lat po śmierci Kazimierza Wielkiego. Czy czasy tego bumu budowlanego, jak również te fantastyczne działania zmierzające do ufundowania Akademii Krakowskiej, także kodyfikacja prawa i usprawnienia sądownictwa czyniły z Kazimierza Wielkiego wśród tej trójki władców Europy Środkowo-Wschodniej osobę szczególnie wyjątkową. Środki miał zupełnie inne, nie tylko ze względu na odziedziczoną szczupłość tych środków po ojcu, ale przez fakt, że Węgry dysponowały największymi ówcześnie zasobami złota w całej Europie, kopalniami Siedmiogrodu. Czechy z kolei dysponowały największym zasobem srebra. To czyniło z tych dwóch królestw, można tak powiedzieć, automatycznie potęgi, które mogły również w dziedzinie kulturalnej zabłysnąć daleko bardziej niż było to dane Krakowowi czy Królestwu Polskiemu. Bo myśmy mieli tylko złoża soli? Tak, myśmy mieli tylko sól, ale Kazimierz Wielki potrafił znakomicie wykorzystać to bogactwo organizując, można powiedzieć wzorcowo, pierwsze wielkie przedsiębiorstwo państwowe. Statut Żub Wielickich z 1368 roku jest niezwykle drobiazgowym przepisem na długotrwały sukces eksploatacji tych bezcennych właściwie złóż soli z pożytkiem dla państwa, dla królestwa. Ustalona została nie tylko minimalna kwota odpowiednich mniej więcej 18 ton srebra. Kwota dzierżawy żub dla prywatnych przedsiębiorców, to minimum 18 ton srebra musieli odprowadzić do Skarbu Królewskiego co rok, jeśli chcieli prowadzić te działania przedsiębiorstwa solnego ale także zostały bardzo drobiazgowo określone zasady eksploatacji szybów solnych, ażeby nie zostały one zmarnowane, zniszczone, ale żeby służyły przez pokolenia. Zostały zawarowane także dobre warunki pracy dla górników i opieka nad tymi, którzy stracą zdolność do pracy. To naprawdę niezwykle imponujący w swoim dalekowzrocznym zaprojektowaniu model polityki gospodarczej, Takimi środkami, jakimi Polska dysponowała, Kazimierz Wielki umiał gospodarować w sposób wzorcowy. To właśnie pozwoliło mu na zbudowanie tylu zamków strategicznie ważnych, szlak orli gniazd na jurze krakowsko-częstochowskiej. To jest właśnie dziedzictwo Kazimierza Wielkiego, ale także ufundowanie, zorganizowanie, założenie tylu miast, o których wspomniała pani redaktor na wstępie do naszej audycji. To rzeczywiście był ogromny skok cywilizacyjny wykonany dzięki wieloletniemu, blisko cztery dekady liczącemu mądremu panowaniu Kazimierza Wielkiego. Oczywiście do tego dochodzą te dwie jeszcze kwestie, o których także króciutko pani redaktor wspomniała, a więc zastąpienie prawa zwyczajowego prawem pisanym, spisanym najpierw w Wielkopolsce, w statutach wielkopolskich, a potem tak zwanym statutem wiślickim, czyli statutami małopolskimi. Dlaczego oddzielnie dla Małopolski, oddzielnie dla Wielkopolski? No bo statuty, mówimy, wiślicko-piotrkowski, ale w Wiślicy dla Małopolski, a dla Wielkopolski w Piotrkowie. Dlaczego nie mógł powstać dla obu księstw? Jeden. To jest oczywiście dziedzictwo epoki rozdrobnienia, podziału ziem piastowskich. Nie tak łatwo było przekonać miejscowe elity, że mają się rządzić prawem, które na przykład do Wielkopolski przychodzi z Krakowa, czy odwrotnie do Krakowa przyszłoby z Poznania. Ta lokalna duma, tradycja odrębności wielowiekowa właściwie nie dała się złamać tak łatwo. I stąd roztropna decyzja Kazimierza Wielkiego, by do tej pełnej jedności ziem, które zebrał już jego ojciec, dochodzić etapami, kolejnymi etapami, w których powołanie tych dwóch statutów, ich spisanie było bardzo ważnym krokiem. Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzono podstawowe zasady prawa rzymskiego do spisanej tradycji prawa polskiego, a więc obowiązek ochrony praw nabytych co pięknie w języku polskim, bo statut ten został z łaciny przełożony na polski już na początku wieku XV, oddają słowa tego tłumaczenia. Nikt ze swego prawa nie ma być schytrzon, a chytrze pozbawion. Nikomu nie wolno odmówić prawa do obrony i że każdemu największe obronienie nie ma być zaprzano, czyli zabronione. Tego ustawiamy, aby w sądzie królestwa naszego każdy człowiek, któregokolwiek stanu albo czci, może i ma mieć swego przyprawca, czyli adwokata, albo rzecznika. A więc te podstawowe elementy przewodu sądowego procesu karnego zostały wprowadzone na stałe od tej pory, czyli od czasów Kazimierza Wielkiego do polskiego systemu prawnego. Cudza własność powinna być szanowana, powód powinien pozywać do sądu właściwego dla pozwanego. Nawet dodatkowe prawa wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego Wyjątkowo świadczą o pięknej specyfice tej praworządności, można powiedzieć, polskiej wieku XIV. Znalazł się bowiem w statutach artykuł dbający specjalnie o cześć i wygodę niewiasty w postępowaniu sądowym. Cytuję, aby przebywanie panin przez kruchość przyrodzenia od zborów mężczyzn było rozdzielone, aby ku sądom się nie cisnęły między tłumy mężczyzn. A więc... W różnych aspektach to prawo jest to nie tylko bardzo ważnym narzędziem uformowania ładu wewnątrzpolitycznego w państwie Kazimierza Wielkiego, ale jest dla następnych pokoleń powodem do dumy z tego czasu, z tego panowania, że ten ład udało się tak pięknie wprowadzić. Czy Kazimierz Wielki zbudował państwo prawa, co nie było takie powszechne w ówczesnej Europie? No właśnie, czy można to nazwać państwem prawa? Można byłoby je nazwać państwem prawa, gdyby Polacy pogodzili się z założeniem, z którym na szczęście się nie pogodzili. Założeniem, które bardzo wyraźnie wpisane jest we francuską tradycję prawną. Państwo to ja, czyli monarcha. Te słowa Ludwika XIV na pewno Kazimierz Wielki chętnie odniósłby do swojego panowania. Kazimierz Wielki był satrapą. Tak autorytarnym władcą, jak tylko sobie można wyobrazić. Wtrącał bez wyroku sądowego księży, którzy mu się nie podobali, albo nie tylko księży, również możnych, jak Maćka Borkowica w Wielkopolsce, który protestował przeciwko nadużyciom miejscowej władzy administracyjnej starostów. Oczywiście poza tym był na pewno warchołem i awanturnikiem i być może na prześladowanie zgodne z prawem zasłużył. To wola królewska w dużym stopniu decydowała obok prawa czy zamiast prawa o niektórych rozstrzygnięciach. A więc, żeby państwo prawa istniało, potrzebne było spotkanie tego rodzaju mądrych statutów, jakie wprowadzał Kazimierz Wielki z praktyką, w której prawo jest zabezpieczone i praworządność gwarancjami, o które potrafią się upomnieć obywatele. I ten czynnik obywatelski na szczęście pozostał na tyle mocny w monarchii Kazimierza Wielkiego, że będzie w stanie odżyć po jego śmierci wspaniale, zwłaszcza w czasach, które nastaną, kiedy Ludwik Węgierski zejdzie z tego świata i Polacy w pewnym sensie sami będą musieli decydować o przyszłości swojej monarchii w roku 1382.